mi komu ze aksero kakke Naruto. Sensei, proszę! Trzeba jak najszybciej przerwać tę walkę! Co? Spokojnie. Nie ma powodu do paniki. Wiesz, ja i Sasuke nie traciliśmy czasu. Nasze spóźnienie było spowodowane czymś bardzo ważnym. Lepiej późno niż wcale. Narodziny tajnej techniki trzecie oko przecież ta technika co on wyrabia? Gara! Saru ne tatsutori inu ne mi inu uma Ushi dora utori tatsumi inu Ne dora ushi saru ne Dora sanne tatsutori inu Uma ne uma ushi dora Utori tatsu, netora, ushi sarune, tora sarune tatsu, tori inu inu inu uma, tori tatsu mi inu ne, tora ushi sarune tora sarune, tora sarune tatsu, tori inu inu imene ne inu uma ushi tora utori tatsu inu inu netora. Tak, nic nie w skóry. Nic dziwnego. Uma Tatsu Tatsu Tatsu, Ushi Inuitori, Hitsui Uma. Co takiego planujesz? Zamierzasz tam siedzieć wiecznie? Nie ma sprawy. Siedź tam ile chcesz. Ja w tym czasie spokojnie przygotuję się do kolejnego ataku. O co chodzi, coś nie tak? Nie. Musiałem się przesłyszeć. No to rusz się! Hmm. Powiedział pan, że był powód waszego spóźnienia. O co chodziło? Ha. Cóż, to dosyć długa historia. Moglibyście w końcu coś zrobić. To nie pora na pogawędki. Masz rację, zamknij się i patrz. Ha? Hmm? Obserwujcie saskę. Za chwilę was zaskoczy. Mały głupiec, co ten Gara sobie wyobraża? Sygnał może przyjść w każdej chwili! Hmm. Widzisz mnie. Za chwilę wyjdę z ukrycia. Rozerwę mojego rywala na strzępy. Użyję całej swojej energii. A mam jej bardzo dużo. Hmm. To wszystko dla ciebie. Jestem dobrym synem, prawda? Patrzysz na mnie, mamo. Jesteś gotowa? Bo ja tak. Co ten szaleniec wyprawia? Jak długo ma zamiar siedzieć w środku? Nie wiem, ale nie wypełnia naszego planu. Nie ułatwia nam zadania. To się nie uda. Pora się stąd wynosić natychmiast. Proszę o raport. Wszystko przebiega zgodnie z planem, sir. Pośpieszcie się z przygotowaniem przywołania. Chcę, żebyście w każdej chwili byli gotowi. Zrozumiano. Dobrze, możecie odejść. Hmm? Ale to niemożliwe. Jeśli zastanawiałeś się, czemu zawsze sam chciałem uczyć Sasuke, to odpowiedź jest prosta. Bo jest podobny do mnie. Fizyczna aktywacja. Rozumiem. Już wiem, czym się zajmowaliście. Pracowaliście nad szybkością Sasuke, tak? Dokładnie. Niesamowite! Jego czakrę widać gołym okiem. Jak to możliwe? Czyżby opanował tę trudną technikę? Nie wiedziałem, że ten chłopak jest do tego zdolny. A! Pierwszy raz widzę coś takiego! Ten dziwny dźwięk! Co to za rodzaj techniki? Uderzenie. A? Co? Uderzenie, ale inne niż wszystkie. To jedyna technika z wachlarza Kakashi'ego, którą sam opracował. A? Taki cios ma potężną moc, bo wykonywany jest z ogromną prędkością, a atakujący wyzwala swoją czakrę dokładnie w punkcie uderzenia. Gdy wojownik osiągnie odpowiednią prędkość, czakra staje się widoczna. A gdy się już pojawi, towarzyszy temu charakterystyczny dźwięk przypominający świergot ptaków. Od tego dźwięku pochodzi nazwa tej techniki. Chidori. Tysiąc ptaków. Huh? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. To niemożliwe. Jego obrona zawsze była szczelna. Ale jak? Jak to się stało? Wspaniale. To technika Kagasiego, Znana również jako ostrze burzy. To znaczy? Pewnego razu Kakashi użył tej techniki i przeciął piorun na pół, zanim ten uderzył w ziemię. Jej, przeciął piorun na pół. To jasne, ci stężkowie i ich barwne opowieści. No. Lecz nieważne jak będziemy ją nazywać. Ta technika daje ogromną przewagę, wymaga jednak dużej ilości czakry i ogromnej szybkości. Raz opanowana zamienia ramię ninja w niezniszczalny i niezwykle groźny miecz. To niebezpieczna technika, której trzeba uczyć z rozwagą. Tak, jakbyś ty to robił. Mam rację, Lee? Nieważne. I tak nic z tego nie rozumiem, ale wiem jedno. Wygląda ekstra. Za to ja rozumiem. Muszę przyznać, że biegnąc najszybciej jak potrafię, nigdy nie zadałbym tego uderzenia mojemu wrogowi. A może raczej nie byłbym w stanie? Wiedziałbym, że narażam się na kontratak i raczej nie zaufałbym swoim umiejętnościom. Ta technika wymaga ostrości zmysłów, której nie posiadamy. Krótko mówiąc, zazdroszczę ci Sasuke. Gdy walczyliśmy, powiedziałem ci, że umiejętność naśladowania to zbyt mało. Samo zrozumienie techniki nie wystarczy, jeśli nie umie się jej stosować w praktyce. Czułem się lepszy od ciebie, ale teraz wytrenowałeś swe ciało i jesteś w stanie poruszać się tak szybko jak ja, a może nawet szybciej. Oczywiście masz coś jeszcze. Sharingan. Teraz cię U nas w porządku, jak u ciebie. Wszystko gotowe. Możemy zaczynać. Dobrze, czekajcie na sygnał. Ta chwila jest już blisko. <grym> Co za gość? Przed chwilą martwił się, że Sasuke jest zbyt słaby. Teraz zmienił zdanie. Jest zazdrosny. Sasuke! To jest to. Juttu psychologia! Ciężko pracowałem, by stać się silniejszym i żeby kiedyś zostać kokany. Nigdy więcej nie przegram. A już na pewno nie zdołam. Nie daj się! Bo ja też chcę ci złoić skórę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem. Dobra. O co chodzi? Mamo, co to? Co, co się dzieje? Czy to możliwe? Gara czuje ból? Co to jest? O nie, ta ręka. Ty bezmyślny dzieciaku! Czy to coś znów nim zawładnęło? Nie wiem. Po raz pierwszy tak się zachowuje. Chyba coś nie tak. Ach, bardzo dobrze pamiętam tamten dzień. To coś... było... okropne, straszne. Potem... Przez tydzień nie mogłem nic przełknąć. Czułam coś. Coś złego. Gara jest ranny. Skorupa pękła przed zakończeniem przemiany. Dzieje się coś dziwnego. Ma zupełnie inne spojrzenie niż przedtem. Co się dzieje? Wszystko jest jakieś zamglone. Kakashi, czujesz to? Tak, to Genjutsu. Uwolnij Como Začinaj ime. Oto znak.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 Kierownictwo produkcji Marzena omen -Liśniewska. Udział wzięli Robert Tondera, Adam Pluciński, Łukasz Lewandowski, Marcin Przybylski, Joanna Pach i inni. Ech, mógłbym się trochę zdrzemnąć. Ech, jak miło, choć materac jest trochę twardy. Hej, kto tak hałasuje... Ciszę, ja to próbuję zasnąć. Słyszę jakieś głosy. Kakashi-sensei? Sasuke? A tak, walka Sasuke. Nie mogę spać, nie chcę jej przegapić. W następnym odcinku, godzina zero. Atak na wioskę ukrytą w liściach. A może to wszystko zły sen?